Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie stało się niekierowalne. Rozszerzenie. Któż zechce przyznać się do całkowitej porażki? Praktycznie nikt. Wszystkie naturalne instynkty buntują się w nas za samą myśl o własnej bezsilności. Naprawdę bardzo trudno przyznać się, że z kieliszkiem w ręku pozwoliliśmy się opętać zabójczej obsesji picia, od której już tylko opatrzność może nas uwolnić. Jest to bankructwo, którego nie sposób porównać z żadnym innym. Alkohol, niczym chciwy wierzyciel, dosłownie wysysa z nas wszelaką niezależność i całą wolę oporu wobec jego żądań. Wystarczy uznać ten prosty fakt, aby uzmysłowić sobie pełnię naszego bankructwa jako istot ludzkich. Jednakże już wkrótce po przystąpieniu do A, zaczynamy inaczej myśleć o tym upokorzeniu. Zaczynamy rozumieć, że tylko bezwarunkowa kapitulacja umożliwia nam podjęcie pierwszych kroków w kierunku wyzwolenia i odzyskania siły. Przyznanie się do bezsilności okazuje się w rezultacie Solidnym fundamentem, na którym można budować szczęśliwe i wartościowe życie. Wiemy, że alkoholik, który przystępuje do AA, nie uzna swojej niszczycielskiej słabości z wszystkimi jej konsekwencjami. Niewiele tu skorzysta, dopóki się nie ukorzy. Jego, czy jej trzeźwość, jeśli w ogóle wytrzeźwieje, będzie chwiejna, a już na pewno nie znajdzie prawdziwego szczęścia. Jest to jedna z życia w AA. Udowodniona ponad wszelaką wątpliwość dzięki ogromnej sumie doświadczeń. Zasada, że nie zdobędziemy wytrwałej siły, jeśli już na samym początku nie uznamy się za całkowicie pokonanych, jest korzeniem, z którego wyrasta i rozwija się cała nasza wspólnota. Większość z nas buntowała się, kiedy po raz pierwszy zażądano od nas przyznania się do porażki. Wszak przyszliśmy do AA z oczekiwaniem, że zostaniemy tu nauczeni zaufania do siebie. Tymczasem powiedziano nam, że w rozgrywce z alkoholem zaufanie do siebie jest nic nie warte, a nawet jest bezwzględną przeszkodą. Nasi opiekunowie w AA wyjaśnili nam, że staliśmy się ofiarami obsesji umysłowej, której Perfidnej potęgi nie jest zdolna przełamać najbardziej wytężona siła ludzkiej woli. Powiedzieli nam także, że silna wola jednostki nie wsparta pomocą innych nie może pokonać przymusu picia. Obnażając coraz głębiej istotę naszego problemu, wskazali na postępującą wrażliwość na alkohol, którą określili jako alergię. Tyrania alkoholu działa jak miecz obusieczny. Najpierw zostaliśmy porażeni przez obłędną pokusę skazującą nas na przymus picia, a następnie przez fizyczne uczulenie prowadzące do ostatecznego samozniszczenia w miarę rozwoju naszej choroby. Tylko bardzo nielicznym udało się odeprzeć ten atak w samotnej walce. Statystyki dowodzą, że alkoholicy prawie nigdy nie wracają do zdrowia o własnych siłach. Naprawdę prawda jest znana od czasów, gdy człowiek po raz pierwszy wytoczył wino z winorośli. W pionierskim okresie AA tylko najbardziej beznadziejnie pogrążeni alkoholicy godzili się na połknięcie tej gorzkiej pigułki prawdy. Ale nawet tym na ostatnich nogach często trudno było zdać sobie sprawę beznadziejności własnego stanu. Ci jednak, którym się to udało, którzy uchwycili się z zasad, a jak tonący koła ratunkowego, niemal bez wyjątku wracali do zdrowia. Dlatego też w pierwszym wydaniu książki Anonimowi Alkoholicy, opublikowany wówczas, gdy wspólnota liczyła jeszcze niewielu członków, znalazły się weznania tylko takich alkoholików, którzy stoczyli się na bardzo głębokie dno. Wielu mniej pogrążonych alkoholików próbowało a ale bez skutku. Nie byli oni bowiem zdolni uznać beznadziejności swojej sytuacji. Z ogromną satysfakcją odnotowujemy fakt, że w następnych latach sytuacja uległa zmianie. Alkoholicy, którzy jeszcze nie stracili zdrowia, rodziny, pracy, a nawet dwóch samochodów w garażu, zaczęli rozpoznawać swój nauk. Z czasem Poszło w ich ślady także wielu młodych ludzi, którzy zaledwie przekroczyli próg potencjalnego alkoholizmu. Zostało im zaoszczędzone 10 czy 15 lat dosłownego piekła, przez które przeszła reszta z nas. W jaki sposób zdołali oni zrobić pierwszy krok, skoro wymaga on przyznać się do utraty zdolności kierowania własnym życiem? Trzeba było oczywiście podwyższyć dno, o które my sami uderzyliśmy, do poziomu, na którym ono uderzyłoby tych nowych. Patrząc wstecz na nasze pijackie życiorysy, mogliśmy wskazać, już na wiele lat przedtem, nim zdaliśmy sobie sprawę o utraty kontroli, nasze picie straciło charakter zwyczajnego nawyku, że było początkiem fatalnego, postępującego uzależnienia od alkoholu. Mogliśmy zatem powiedzieć niezdecydowanym, być może nie jesteś alkoholikiem, spróbuj pić w sposób kontrolowany. Pamiętaj jednocześnie o tym, czego dowiedziałeś się od nas na temat alkoholizmu. Taka postawa natychmiast przynosiła praktyczne rezultaty. Okazało się wówczas, że jeśli jeden alkoholik zaczepia w umyśle drugiego prawdę o istocie choroby, ten drugi nie będzie już nigdy dawną osobą. Po każdej kolejnej eskapadzie pijackiej. Odezwie się w nim jakiś własny głos. A może ci z a mieli rację? Po kilku takich doświadczeniach, nieraz na wiele lat przed wystąpieniem skrajnych objawów, wróci do nas, tym razem przekonany, on też dosięgnął swojego dna. Nie inaczej niż każdy z nas. W końcu nic nie przekonuje ludzi do nas równie skutecznie, jak sam alkohol. Dlaczego obstajemy przy tym, że każdy w a musi wpierw Dosiegnąć swojego dna. Po prostu, dlatego, że mało kto zechce szczerze realizować program A, dopóki nie stoczy się na dno. Stosowanie pozostałych 11 kroków A oznacza przyjęcie takich postaw i zachowań, których prawie żaden nadal pijący alkoholik nie dopuści nawet do swoich myśli. Kto z nas pragnie być absolutnie szczery i absolutnie tolerancyjny? Kto zechce wyznać swoje przywiary i zadośćuczynić za krzywdy wyrządzone innym? Kto zechce zawracać sobie głowę siłą wyższą, a tym bardziej pamiętać o potrzebie medytacji i modlitwy? Kto będzie chciał poświęcać czas i energię na niesienie posłania a innym towarzyszom niedoli? Nie łódźmy się. Żaden przeciętny alkoholik bezgranicznie zaopatrzony w siebie nie podda się takim rygorom. Dopóki nie uzna, że musi się im poddać, bratować własne życie. Pod pręgierzem nałogu, nie inaczej, trafimy do A i dopiero tam uświadamiamy sobie tragiczną istotę naszej sytuacji. Wtedy i tylko wtedy pozwalamy się przekonać i jesteśmy skłonni słuchać z taką otwartością umysłu, z jaką słuchają umierający. Stoimy gotowi, aby uczynić wszystko co będzie mogło nas uwolnić od bezlitosnej obsesji.